Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział i przeczytamy tylko ostatnią część 32 wiersza. Jeśli umarli, nie bywają wzbudzeni. Jedzmy i pimy. Bo jutro pomrzemy. Jak wiecie. W tym całym rozdziale apostoł Paweł rozważa kwestie zmartwychwstania. I z jednej strony konsekwencje wypływające z wiary w to zmartwychwstanie. Jak żyjemy, jeśli wierzymy, że jest zmartwychwstanie? Z drugiej strony patrzy też na logiczne konkluzje, wypływające z odrzucenia tej nadziei zmartwychwstania. Jak żylibyśmy, jak postępowalibyśmy, gdyby nie było zmartwychwstania? I tutaj apostoł Paweł wyciąga jedną z takich logicznych konkluzji. jeśli umarli i nie bywają wzbudzeni innymi słowy jeśli nie ma dla nas zmartwychwstania jedzmy i pijmy. bo i tak jutro umrzemy co Paweł ma na myśli mówiąc jedzmy i pijmy? czy mówi tutaj o staniu się alkoholikami i żarłokami Myślę, że nie, nie to ma na myśli. Myślę, że nie mówi to jakiejś skrajności jedzenia i bicia, gdyż życie żarłoków i pijaków jest równie pożałowania godne, jak i życie chrześcijan, którzy nie wierzą w martwych Raczej w tym wyrażeniu jedzmy i pimy jest obraz takiego zwykłego życia normalnych korzystania z normalnych przyjemności, jakie to życie ma dla nas i nie żałowanie sobie dogadanie sobie niekoniecznie w grzeszny, zły sposób ale po prostu korzystanie z tego co ten świat ma do zaoferowania Jedzenie i picie odzwierciedlają taką codzienną konieczność, która wiąże się dla większości ludzi z pewną przyjemnością. Wiem, że są takie wyjątki, dla których jedzenie nie jest przyjemnością, ale dla większości, przeważającej większości, jest to konieczność i przyjemność. I Paweł mówi: Jeśli nie ma zmartwychwstania, to po prostu oddajmy się tym naszym ludzkim potrzebom tym codziennym, zwyczajnym przyjemnościom, po prostu żyjmy sobie unikając cierpienia nie odmawiając sobie jedzenia, nie odmawiając sobie tych rzeczy, które możemy mieć tutaj w tym świecie i Paweł zobaczcie, stawia to w, w takiej w tym, tej całej dyskusji na temat tego jak mamy żyć jeśli jest w martwych i jeśli spojrzymy na to w całym kontekście co już robiliśmy wcześniej więc tego nie będę teraz tutaj robił Paweł ewidentnie odrzucił takie życie Paweł nie to, że nie jadł i nie pił ale jedzenie i picie i życie sobie spokojnie korzystanie z tego co ten świat ma do zaoferowania takie, takie myślenie i taki styl życia apostoł Paweł odrzucił i świadomie wybrał życie rezygnacji z takich normalnych zwyczajnych przyjemności codziennego życia i pozwolił by jego życie było wypełnione ofiarami poświęceniem, cierpieniem, zmaganiem. I Paweł mówi, robię to dlatego, że właśnie wierzę, że jest zmartwychwstanie. Dlatego, że oczekuję zmartwychwstania i wynagrodzenia mi tego wszystkiego. Mówi, jeśli by tak nie było, jeśli by nie było zmartwychwstania, to ja bym też tak żył, to bym też tak po prostu postępował. Był sobie ja, sobie pił, bym sobie żył wygodnym życiem. Był uprzywilejowanym rzymskim obywatelem. Był wykształconym Żydem, Był człowiekiem, który miał poważanie. Mógł sobie prowadzić wygodne, przyjemne życie. Ale to wszystko odrzucił. I spędził całe lata swojego życia w ciężkiej pracy. W więzieniach. W niebezpieczeństwie śmierci. Ukamienowany. W podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, od zbójców, od pogan, między fałszywymi braćmi. W niedosypianiu, w trudzie i znoju, w głodzie i pragnieniu, w postach, w zimie i na gości. W tym pisze w drugim liście do Koryntian, w jedenastym rozdziale. Tam podaje te wszystkie szczegóły. A więc apostoł Paweł zrezygnował z takiego spokojnego życia. A wybrał coś takiego. Dlatego, że wierzył w zmartwychwstanie. Zwróćmy uwagę na to, jak postawił tutaj tą kwestię. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania... No, żyjmy tak to jedzmy i pimy bo no, jutro i tak umrzemy to wszystko co mamy, to jest po prostu teraz tutaj tak? możemy się najeść, możemy się nabić, może możemy skorzystać z tego co świat a jutro śmierć i koniec ale mówi, jeśli jest martwych stanie jeśli jest martwych stanie to czy możemy tak żyć czy my możemy sobie sądzić jako chrześcijanie, którzy prawdziwie wierzą w martwych stanie że nasze życie to po prostu jedzenie i picie, to korzystanie z tych codziennych, zwykłych przyjemności. Po prostu spokojne życie, tak żeby jakoś spokojnie sobie tutaj funkcjonować na ziemi. Czyż nie jest tak, że wielu wyznających chrześcijaństwo tak właśnie myśli i w czymś takim postrzega istotę chrześcijaństwa? Po raz kolejny zadaję pytanie, ilu znacie takich chrześcijan, którzy mogliby powiedzieć że życie, które wybrałem jako chrześcijanin byłoby godne pożałowania, gdyby nie było zmartwychwstania? Ilu takich chrześcijan znacie, którzy prowadzą takie życie? że, można powiedzieć, jeśli On nie otrzyma za to nagrody, to naprawdę jest godzin, godzin pożarowany. Jeśli to wszystko, co teraz ma, to właśnie te zmagania, to te problemy, te ciężary, te niesienie na sobie tego wszystkiego, czego nie musi mógł mieć. Mógłby wybrać coś innego, mógłby inaczej żyć. I znać takich chrześcijan, którzy na coś takiego się decydują, którzy żyją życiem poświęcenia, życiem służby dla innych, życiem, w którym zabiegają prawdziwie o Królestwo Boże, Kosztem tych rzeczy, które mogli mieć na tym świecie? Ilu z nas ma takie aspiracje? Ilu z nas ma taką wizję chrześcijaństwa? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, według niezbitych, licznych dowodów Bożego Słowa, tym zbawczym, celem Boga w tym świecie jest, czy raczej zbawczym środkiem w tym świecie jest uformowanie Kościoła jest uformowanie ludzi którzy będą gotowi wziąć na siebie pełnię Chrystusa z Jego zbawieniem oczyszczeniem z grzechów Ułaskawieniem Nagrodą wiecznego życia I cierpieniem w tym świecie Byciem w nienawiści U tego świata Byciem wrogami Tego systemu Jaki jest wokół nas Który jest bezbożny i wrogi Bogu Poniesienie krzyża Zaparcie się samego siebie i podążanie za Nim utożsamienie się z Nim w Jego życiu i w Jego śmierci myślę, że są tutaj dwie części tego poświęcenia z jednej strony mamy tych, którzy oddają swe życie za taką wiarę za takie przekonanie z jednej strony mamy tych którzy cierpią więzienia cierpią prześladowania i idą na męczeńską śmierć z drugiej zaś strony mamy chrześcijan którzy nie poniosą takiej ofiary ale również mogą uczestniczyć w cierpieniu tamtych mogą również prowadzić życie, w którym nie szukają przyjemności i zaspokojenia swoich potrzeb i żądz ale są gotowi na to, żeby żyć ofiarniczym życiem. Żeby rezygnować w tym świecie z różnych przyjemności na rzecz tego, żeby służyć. Na rzecz tego, żeby być pomocą dla innych, którzy cierpią. Nie tylko tam gdzieś daleko, ale i tutaj blisko. Życie codziennego poświęcania siebie samych, samych Bogu i temu, żeby innym świadczyć o, o, o Chrystusie, o Bogu i to zawsze się wiąże z cierpieniem. Czasami jest to cierpienie wynikające z tego, że nie możemy robić tego, na co mamy ochotę, bo nasz czas, który moglibyśmy poświęcić dla siebie, na nasze przyjemności, musimy poświęcić na służbę dla innych. Czasami się to wiąże z cierpieniem związane z tym, że nie możemy sobie czegoś kupić, bo pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć, żeby sobie kupić kolejną zabawkę, wydamy na pomoc tym, którzy są rzeczywiście w potrzebie. Czasami będzie się to wiązało z cierpieniem takim, że nie możemy spotkać się z tym, czy z tamtym i robić tego, co robią inni, dlatego, że ten czas poświęcimy na modlitwę, na post, na szukanie Boga. I to też jest cierpienie. To też jest wyrzeczenie. To jest coś, co dzisiaj postrzegane jest jako dla wielu chrześcijan. gdyby im się wydaje, że to tylko dla jakichś wyjątkowych świętych że to dla pastorów, że to może dla jakichś sperdżynów czy jakichś innych tego typu postaci. Ale że oni to nie, oni to są wszelkie wygodnym, spokojnym życiem, po prostu chcą sobie żyć u Pana Boga za piecą. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest to logiczna konkluzja, jeśli wierzymy, że jest w stanie? Czego oczekujesz od zmartwychwstania? Co spodziewasz się, że tam na ciebie czeka? jeśli takie życie wiedziesz jakiej nagrody oczekujesz? za co? jak popatrzysz w twarz kiedy powie sługo chodź zdaj sprawę ze swojego szafarstwa z tego co zrobiłeś ze swoim życiem, z swoim czasem z talentami, którymi Cię obdarzyłem, z mądrością, którą Ci dałem z możliwościami w tym wolnym kraju, w którym żyłeś z pieniędzmi, które Cię obdarzyłem? z pracą, którą Ci dałem, ze zdrowiem, które Ci dałem. Czego oczekujemy? Co wtedy myślimy, że nasz Pan nam powie? Jak, jak, jak On będzie uradowany spotkaniem z nami? Jaką nagrodę przygotował Tobie i mnie? Jeśli faktycznie wierzymy, że coś takiego istnieje, jak zmartwychwstanie, jeśli faktycznie wierzymy, że jest coś takiego, jak stanięcie twarzą w twarz przed Chrystusem i zdaniem sprawy z naszego życia, to jak w świetle tego powinniśmy żyć? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Takim życiem życie, Taką światłością świećcie. Pełną dobrych uczynków aby ludzie patrząc na Was mogli poznać Boga, mogli Go chwalić. Richard Wurbrand był najmłodszym z czterech synów żydowskiej rodziny mieszkającej w Bukareszcie Urodził się w Rumunii w 1909 roku. W wieku kilkunastu lat zainteresował się komunizmem jak pisze w swojej biograficznej książce. Na skutek trudnego dzieciństwa i ubóstwa w niełatwych latach I wojny światowej w wieku 14 lat byłem równie zagorzałym ateistą jak dzisiejsi komuniści. Czytałem ateistyczne książki, i nie tylko nie wierzyłem w Boga czy Chrystusa, ale wręcz nienawidziłem tych wierzeń, uważając je za szkodliwe dla ludzkiego umysłu. Tak więc dojrzewałem, żywiąc niechęć do religii. Po odbyciu cyklu nielegalnych spotkań wcześniej, organizowanych przez Partię Komunistyczną w Rumunii, Wysłano go, aby studiował marksizm w Moskwie. Był tak zdolnym studentem. I w ZSSR Wurbland przebywał prawie rok, po czym potajemnie powrócił do ojczyzny. Ścigany przez tajną policję, został aresztowany i osadzony w więzieniu Doftana. W swojej książce ciekawie opisuje w tamten okres przed swoim więzieniem mówi byłem przekonany że nie ma żadnego Boga ale zarazem było mi smutno że taki Bóg miłości nie istnieje pewnego dnia będąc nadal gorliwym ateistą pomodliłem się do Boga To jest ciekawe, nie? Potem w tej książce opisuje przypadki, kiedy spotykał się z ateistami i zadawał im pytanie, jeśli jesteś ateistą, to dlaczego się modlisz? On wiedział ze swojego własnego doświadczenia, że wielu ateistów czasami się modli. Pomodliłem się do Boga, mówi. Moja modlitwa wyglądała mniej więcej tak. Boże, jestem pewien, że nie istniejesz. Ale jeśli przypadkiem istniejesz, co kwestionuję, to nie jest moim obowiązkiem wierzyć w Ciebie. Natomiast Twoim obowiązkiem jest objawić mi samego siebie. I mówi tak, byłem ateistą, ale ateizm nie dawał mi pokoju w sercu. I w tamtym okresie tych wewnętrznych zmagań pewien stary stolarz mieszkający we wsi położonej wysoko w górach Rumunii modlił się tak Mój Boże, służyłem Tobie na ziemi i chciałbym mieć nagrodę na ziemi, tak jak i w niebie Moją nagrodą mogłoby być to, żebym nie umarł Zanim nie przyprowadzę jakiegoś Żyda do Chrystusa, jestem biedny, stary i schorowany. Nie mogę chodzić i szukać Żydów, a w mojej wsi nie ma żadnego. Przyprowadź Żyda do mojej wsi. Ja natomiast zrobię wszystko, by przyprowadzić Go do Chrystusa. Jak Wurband mówi coś. Nieodpartego, ciągnęło go do tej wsi. Mówi, było w tamtym czasie w Rumunii 12 tysięcy wsi, a jego ciągnęło do tej właśnie. I pojechał tam. I ów stolarz, wiedząc, że jestem Żydem, mówi, zabiegał o mnie tak, jak nigdy żaden nie zabiegał oż, o piękną dziewczynę. Widział we mnie odpowiedź na swoją modlitwę. Szybko dał mi do przeczytania Biblię. pan mówi, wielokrotnie wcześniej czytałem Biblię, ale czyniłem to z racji mojego zainteresowania kulturą. Mówi, jednak ta Biblia, którą on mi dał, była innego rodzaju. Jak powiedział mi jakiś czas później, ten stolarz mu później powiedział, wraz z żoną godzinami modlili się o nawrócenie moje i mojej żony. Biblia, którą mi podarował, napisana była nie tyle słowami, co płomieniami rozpalonymi miłością przez Jego modlitwę. Lewo byłem w stanie ją czytać. Mogłem tylko płakać nad nią, porównując swoje złe życie z życiem Jezusa. Swoją nieczystość z Jego sprawiedliwością. Moją nienawiść z Jego miłością. Jezus przyjął mnie jako jednego ze swoich i wkrótce potem mówi nawróciła się również moja żona i zaczęła przyprowadzać inne dusze do Chrystusa i z kolei te inne dusze przyprowadzały nowe dusze i w taki sposób powstał w Rumunii nowy luterański zbór a później nastały czasy nazizmu zanim przyszedł komunizm do Rumunii wcześniej przyszedł nazizm i mówi, bardzo cierpieliśmy. Jednakże, dodaje, okres nazizmu przyniósł nam również wielką korzyść. Naziści nauczyli nas, że cierpienie fizyczne można znieść i że ludzki duch z pomocą Bożą może przetrwać straszne tortury. Nauczyli nas także sposobów tajnej chrześcijańskiej pracy, które były przygotowaniem do daleko gorszych prób, które nadchodziły. Wurbrand wraz z małżonką przyłączyli się do anglikańskiej misji dla Żydów. Wurbrand został anglikańskim pastorem, a później po II wojnie światowej pastorem luterańskim. I kiedy w 1944 roku Związek Radziecki zajął Rumunię, aby w niej zaprowadzić ten reżim komunistyczny, Wurbrand rozpoczął pełnienie posługi skierowanej do czerwonoarmistów. Po prostu się pięknie czyta, co tam się dzieje, jak oni szukają Boga, jak oni są głodni Ewangelii. Jak Wurbrand jest sam w szoku, jak ludzie reagują, kiedy im przynosi Ewangelię. Nic nie wiedzą o Bogu. Ale kiedy tylko słyszą Jezus, coś w ich sercach dźwięczy. Gdzieś to i nie słyszeli, gdzieś tam coś im brzmi. I wielu z nich kocha Jezusa, zupełnie go nie znając. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrozumieć. Zachęcam do przeczytania tej książki. to będzie w Zgorze. Gdy rząd podjął próbę kontroli kościołów, wurban założył podziemny kościół. Aresztowano go 29 lutego 1948 roku, gdy udawał się na nabożeństwo. Spędził w sumie 14 lat w komunistycznych więzieniach. W tym 3 lata był zamknięty w takiej podziemnej celi. 3 lata nie widział słońca, gwiazd, kwiatów, niczego. Jedyne, kogo widział, swoich strażników i swoich oprawców, którzy go strasznie torturowali. Do momentu swojego zwolnienia Wurban był uznawany za głowę Kościoła Podziemnego. zaś potem stał się głosem prześladowanego Kościoła. Po swoim uwolnieniu z więzienia i opuszczeniu Rumunii Zaangażował się w rozpowszechnianie informacji o prześladowanych chrześcijanach w krajach komunistycznych. W 1967 roku założył stowarzyszenie Jezus do Świata Komunistycznego, które później zostało nazwane Głosem Męczenników. Jest to organizacja, która działa do dziś, niosąc wsparcie prześladowanemu Kościołowi na całym świecie. W Polsce działa pod nazwą Głos Prześladowanych Chrześcijan. I ta książka, z której cytowałem, jest świadectwem łaskawego, cudownego działania Boga w życiu wierzącego człowieka w obliczu niewymownego cierpienia. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, od szóstego wiersza możemy przeczytać takie słowa apostoła Pawła do Tesaloniczan, którzy nawrócili się i to od razu wiązało się dla nich z cierpieniem. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od szóstego wiersza mówi Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Takież staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Zwróć uwagę na dwie rzeczy tutaj z tego fragmentu. Po pierwsze, czytamy tutaj o radości w wielkim uciśnieniu. Użyte tam słowo opisuje, jest, jest, to, jest to to samo słowo, które opisuje wielki ucisk, o którym wiemy, że ma przyjść na ten świat okres prześladowań, okres cierpienia, okres, gdzie chrześcijanie będą narażeni na, na, na, na śmierć. I w Tesalonice dla chrześcijan takie było życie. Takie było ich przyjęcie Ewangelii. Paweł nie mógł im głosić uwierzcie w Jezusa, da wam nowy samochód i da wam lepszą pracę i dawą wygodne, spokojne życie. On jak głosił, to już go prześladowali, jak w stacie dzieje apostolskie, już spotykał się z opozycją, a później po jego wyjeździe kościół, ci, którzy nawrócili się, to musieli znosić. I Paweł pisze do nich ten list, żeby ich pocieszyć, żeby ich zachęcić, żeby wskazać im, że Chrystus przychodzi. Wiecie, że oba te listy, i głównym akcentem jest ponowne przyjście Chrystusa. Mówi, Jezus przychodzi, dlatego wytrwajcie w tym ucisku, wytrwajcie w tych doświadczeniach. Tutaj natomiast świadczy o tym, że przyjęli Słowo z wielkim uciśnieniem, ale z radością też Ducha. Mówi o radości, która towarzyszyła uciskowi, gdy przyjmowali Słowo. I mówi, że ta radość, którą, którą doświadczali, mimo ucisku, była dziełem Ducha Świętego była to radość z Ducha Bożego. Po drugie, mówisz, że ich postawa stała się wzorcem dla innych. Od nich rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii, ale i w Achai, a też wiara ich w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, Paweł mówi. Zobaczcie, taka postawa wielkiego uciśnienia i radości w duchu była niezwykłym świadectwem dla wszystkich wokół. Tak iż mówiono o tym wszędzie, że oni tak cierpią, a jednocześnie tak się radują. Jak wyjaśnić radość wierzących w godzinie doświadczenia, w godzinie cierpienia, prześladowań, w obliczu tych wszystkich wyzwań i tych wszystkich kosztów i tego cierpienia. Jest to niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli, aby poprawnie rozumieć to wszystko, o czym tutaj mówimy w ciągu tych kilku kazach. Kiedy słuchamy i słyszymy cierpienie, wyrzeczenie, ofiary, to jak gdyby postrzegamy to wszystko w kategoriach, które, z, których, z których trudno się cieszyć. Raczej wszystkim się robi smutno i jakoś tak, miało być tak dobrze. Było tak dobrze, po co On o tym mówił nam? Czemu nas tym dręczy? Czemu nie można o innych ciekawszych, radośniejszych rzeczach mówić. Ale zwróćmy uwagę, że słowo Boże, Nowy Testament łączy cierpienie z radością. Zauważyliście to? Że te, te, te dwa elementy są razem cały czas. My myślimy sobie, radość w Panu to wtedy, jak Bóg, co uzdrowi nas uratuje nas, pomoże nam, da nam to, czego potrzebujemy i wtedy świadectwo składamy, tak? Jak to Bóg nam ulżył, jak to dobrze nam się stało. I chwała Bogu, tak Bóg czyni za to powinniśmy składać świadectwa i chwalić go. Ale zwróćcie uwagę, że bardzo często w Nowym Testamencie cierpienie i prześladowania i ubóstwo, i zmagania związane są z doświadczeniem radości w Duchu Świętym. Nie takiej naturalnej radości, którą przeżywamy, gdy nam się dobrze wiedzie, gdy coś dobrego cieleśnie, docześnie otrzymamy, ale kiedy tam coś zostanie zabrane. Kiedy na zewnątrz jest cierpienie i burza i zmaganie i noc. Jest coś takiego jak doświadczenie radości Ducha Świętego w pośród tego. I myślę, że wielu chrześcijan w ogóle nie wie o czym mówię i o czym Słowo Boże mówi. I o czym Wudląt mówi, kiedy pisze tę książkę. I wielu innych chrześcijan, którzy o tym świadczą. Wiemy z Was czytało człowieka z nieba. Opis strasznych cierpień, strasznych wyrzeczeń, głodu, bicia, poniewierania, a jednak radość, a jednak szczęśliwość tego człowieka pośród tego wszystkiego. Nie znaczy, że on nie, nie czuł tego bólu. Nie znaczy, że to była jakaś fikcja, o której on w stanie się jakoś odłączyć i żył jakimś innym życiem nie, to wszystko było razem było realne cierpienie realne zmaganie realne doświadczenia niezwykle bolesne a jednocześnie równie realna obecność Pana Jezusa Chrystusa i doświadczenia Jego bliskości i łaski działania, jakich nie można doznać gdzieś indziej, jak tylko w takich miejscach Pan Jezus mówi do swoich uczniów, szczęśliwi jesteście, błogosławieni, to słowo oznacza szczęśliwi, radośni, mający wszystko. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie. albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I w innej Ewangelii to samo. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą. I gdy was wyłączą, i żyć was będą. I gdy imieniem waszym pomiatać będą, jako bezecnym, z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się. I weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. W tych słowach Ewangelii Pan Jezus pokazuje nam, że ta nadzieja zmartwychwstania i nagrody w niebie, nasze oczekiwanie tego jest źródłem radości. Że możemy radować się w nadziei zmartwychwstania i nagrody, jaka nas czeka, kiedy Znosimy te rzeczy ze względu na Chrystusa, gdy jesteśmy wystawieni na te zniewagi, na te wszystkie rzeczy ze względu na naszą przynależność do Chrystusa. I kiedy na tym człowiek się skupia, kiedy prawdziwie wierzy w zmartwychwstanie, kiedy oczekuje tej nagrody, to te rzeczy doczesne, te wszystkie straty, te wszystkie cierpienia przestają, przestają być tak wielkie. Przestają być tak dotkliwe i tak bolesne. Apostoł Paweł mówi, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, i wiecie, że nie mówił tej z teorii, ale z swojego doświadczenia, sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. To jest wizja człowieka, który oczekuje zmartwychwstania i nagrody oczekuje chwały, która ma się objawić mówi, w obliczu tego, co nas czeka to te nasze doświadczenia mówię, teraźniejszego czasu nic nie znaczą zobaczcie, jaka skala jakie porównanie, jakie zestawienie w innym miejscu mówi, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Kamienowany, bity przez Żydów trzy razy po 39 batów rozbity statkiem w morzu prześladowany w każdym mieście gdzie tylko poszedł i on mówi to nieznaczny chwilowy ucisk jeśli masz wizję zmartwychwstania jeśli masz wizję nagrody w niebie tak na te rzeczy patrzysz jeśli nie masz takiej wizji, jeśli żyjesz, tak jak wszyscy wokół, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. no to te wszystkie prześladowania, te cierpienia, te ofiary, ludzie, kto to zniesie? Ja tego nie zniosę, ja mi dam rady. Tak, jeśli patrzymy z takiej perspektywy, to, to, jest, to jest nieludzkie. To jest niewyobrażone, żeby coś takiego znieść co znoszą nasi bracia i siostry w różnych miejscach i znosili w historii. Natomiast jeśli jest ta wizja zmartwychwstania, jest ta wizja nagrody, wtedy jest zupełnie inne patrzenie na te rzeczy. Kolejnym elementem, który pozwala nam się cieszyć i radować w naszych doświadczeniach, jest świadomość, jakie te doświadczenia i cierpienia wywołują zmiany w naszych sercach. Jaki błogosławiony skutek mają na nasz charakter, na nasze życie. Gdzieście do Rzymian w piątym rozdziale, trzecim i czwartym wierszu, apostoł Paweł mówi, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje. To było jego rozumowanie. Kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy uciskani, to uczymy się cierpliwości, znoszenia tego cierpliwości. A to cierpliwość... Prowadzi nas do doświadczenia, zaczynamy uczyć się czegoś, zaczynamy widzieć, że jesteśmy w stanie to znieść, jesteśmy w stanie to przeżyć. A to z kolei znowu wzbudza w nas nadzieję. Nadzieję, że Bóg nas przeprowadzi przez to, że nas posili i że nas nagrodzi. Jest to nadzieja, która towarzyszy. A więc dla Pawła, apostoła, ta. Radość nie tylko jest zakorzeniona w tej nadziei nagrody, ale również w tym skutku, jaki cierpienie wywiera w jego sercu, kształtując jego charakter. W innym miejscu czytamy, że kto cierpiał, zaprzestał grzechu. I jakże wielu chrześcijan poświadcza to, że kiedy ich życie nie było wolno od cierpienia, wolno od prześladowań, po prostu różne porządliwości nimi Różne rzeczy ich pociągały, niejednokrotnie kończyło się to w w jakieś jedno było to, drugie było to, jakiś jeden grzech, drugi grzech. Ale kiedy przyszło cierpienie, to tamte rzeczy przestały w ogóle, myśli w ogóle nie w tym kierunku już szły. Kiedy przyszło przeducisk, kiedy przyszło zabranie różnych rzeczy, kiedy przyszło doświadczenie i zagrożenie życia. Wtedy tamte rzeczy przestały mieć znaczenie. Może ja i Ty mamy jakieś swoje plany i wyobrażenia, że sobie to czy tam to kupimy, że to czy tam pojedziemy. Ale jeśli pójdziesz jutro do lekarza i lekarz Ci powie, że został Ci tydzień życia, bo masz poważnego, jesteś w takim stanie zdrowia, że masz raka, który może Cię zabić w każdej chwili. Twoja perspektywa obrazu się z nim. Przestaniesz się cieszyć z tamtego, że to chciałeś sobie kupić, czy tam chciałeś pojechać, że to chciałeś zrobić, czy tamto. Musisz zupełnie inaczej myśleć. Kiedy się okaże, że nie możesz rano z łóżka wstać, tak Cię wszystko boli, to zupełnie inaczej myślisz, To Cię już nie ciągnie tu i tam, już nie myślisz, żeby teraz sobie to zrobić i tam to zrobić i to sobie dogodzić, tam sobie dogodzić. Myślenie się człowieka zmienia w cierpieniu. I wielu ludzi o tym świadczy, żeby zaczęli cierpieć sami niekoniecznie było to związane z prześladowaniami Czasami właśnie fizyczna choroba Jakieś problemy rodzinne Finansowe Ich myślenie Ich nastawienie do wielu rzeczy Które wcześniej robili grzesznych I uważali, że to jest w porządku Że tutaj to tak się po prostu wszyscy robią Nagle się dramatycznie zaczęło zmieniać A więc I w tym sensie To cierpienie ma błogosławiony skutek Dla nas Niejednokrotnie Bóg dopuszczając cierpienie w naszym życiu, oczyszcza nas, uwalnia nas, wyzwala nas ze związania z różnymi rzeczami ziemskimi, ze związania naszą pustką i głupotą. Richard Wurbrand wskazuje na jeszcze jeden ważny aspekt cierpienia dla Chrystusa. Który widoczny był w tej postawie apostołów Którzy zostali zbici I zastraszeni Czy próbowano ich zastraszyć Zakazując im głosić Ewangelię Czytamy, że oni Ci apostołowie Odchodzili z oblicza Rady Najwyższej Radując się Dlaczego? Radując się dlatego, że zostali uznani Za godnych Znosić zniewagę dla Jego imienia Wólkow mówi o pewnym kluczowym momencie kiedy cierpimy o momencie kryzysu w którym albo staramy się jakoś zachować nasze życie i nasze cierpienie potęguje się nie do zniesienia albo przestajemy uznawać nasze życie za wartościowe i w ufnej rezygnacji z walki Zdajemy się całkowicie na to, co nasz Pan pozwoli z nami uczynić. I ta postawa rezygnacji z walki o przetrwanie, połączona z ufną świadomością, że nasze życie jest całkowicie zależne od doskonałej woli naszego Pana, jak świadczy Wurbrandt, przynosi radosny pokój do ludzkiej duszy, nawet w obliczu strasznego fizycznego cierpienia. Pomyślmy o tym. Kiedy próbujemy zachować nasze życie, kiedy wydaje nam się, że ono jest coś warte, żeby je zachować, wtedy każdy cios w nas, każde cierpienie nam zadawane, potęguje się. Uważamy, że. Tak nie powinno być. My nie zasłużyliśmy na to, że, że jesteśmy cenni i warci, to warto to wszystko jakoś zachować. I, i każdy cios jest bólem, dlatego że tracimy coś, co, co jest dla nas wartością. Ale jeśli w ufnej rezygnacji, zdając się na naszego Boga, mówimy: Panie, moje życie jest w Twoich rękach, jeśli Ty zechcesz je zabrać, to masz do tego prawo, Ty mi je dałeś, Ty masz prawo też je zabrać. Kiedy oddajemy je Jemu, w tym momencie następuje w nas przemiana. Ja nie przeżyłem tego w taki sposób, w jaki on to przeżył, ale miałem w swoim życiu takie sytuacje, kiedy próbowałem bronić pewnych swoich racji. I to był wewnętrznie wielki ból. Kiedy nie udawało mi się to. Kiedy ktoś podstępnie, czy w taki haniebny sposób uniemożliwiał to. Ale kiedy w końcu doszedłem do takiego punktu, kiedy powiedziałem Panie, cokolwiek się wydarzy, cokolwiek, jakkolwiek to się dalej potoczy. Ja, wydaje mi się, zrobiłem to, co powinienem był zrobić, co mogłem zrobić. Bo daję to w Twoje ręce. Do mojego serca przyszedł pokój. Mojego serca przyszło włonieniem tego wszystkiego. I myślę, że różni z Was, przeżywając różne rzeczy, jesteście w jakiś sposób w stanie się z tym utożsamić. I myślę, że jest to zgodne z tym, co Słowo Boże mówi na temat naszego ufnego poddania się Panu, kiedy pali nas ogień doświadczenia. Wtedy też w szczególny sposób możemy przekonać się, że Chrystus jest realny w naszym życiu, że jest tym, za kogo się podaje, tym, który jest w stanie zaspokoić wszelką naszą potrzebę. Myślę, że to wyjaśnia tą postawę uczniów którzy po tym, jak zostali zbici i powiedziano im, że nie mają głosić, oni raczej radowali się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla Jego imienia. Po prostu należeli do Niego i cieszyli się z tego, że to też w jakiś sposób dowodzi tego, że do Niego należą. Że Bóg uznał ich za godnych, żeby poddać ich takiemu doświadczeniu, że poddać ich takiemu cierpieniu, że Uznał ich za, za takich właśnie, którzy to wytrzymają dzięki Jego łasce, dzięki Jego obecności w ich życiu. Apostoł Piotr jeszcze na jedną sprawę zwraca uwagę. Mówi w swoim liście w czwartym rozdziale, w pierwszym liście. Najmilsi nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych,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 i radość w tym cierpieniu jest drogą do tego ostatecznego radowania się przy przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I Piotr wzywa nas, nakazuje nam, abyśmy w obliczu cierpienia radowali się i weselili, abyśmy również mogli być pośród tych, którzy będą się radować i weselić, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale. W tym fragmencie słowa Piotr wskazuje na cierpienia chrześcijan zwróćcie uwagę zarówno jako dowód przynależności do Chrystusa i bycia prowadzonym przez Jego Świętego Ducha Chwały jak również dowód szczerości naszej wiary w objawienie się naszego Pana w chwale. Jeśli cierpimy dla sprawiedliwości to dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi jak powinniśmy być. Ale też mówi. Jeśli potrafimy się w tym radować, w tym cierpieniu, to też to zapewnia nam radość przy przyjściu Chrystusa. Wtedy również będziemy się radować. Jeśli dzisiaj się z Nim radujemy, cierpiąc dla Niego, będziemy w gronie tych, którzy będą się radować, gdy On przyjdzie. Dlatego, że wierzymy w Jego zmartwychwstanie, wierzymy w Jego zmartconie nasze zmartwychwstanie, wierzymy w nagrodę. dlatego możemy się radować, dlatego możemy się cieszyć. I wtedy, gdy On przyjdzie, również będziemy się cieszyć. Jaka jest alternatywa? Jeśli teraz postrzegamy cierpienie i boimy się go i próbujemy go za wszelką cenę uniknąć i gdy ono przychodzi, zamiast radować się narzekamy, czy będziemy w gronie tych, którzy będą radować się, gdy Chrystus przyjdzie? Coś, coś nie tak jest z naszym myśleniem. Coś nie tak jest z naszymi sercami. Jeśli dzisiaj za każdym razem, gdy przychodzi cierpienie, gdy przychodzi doświadczenie, reagujemy narzekaniem, reagujemy wycofaniem się, uważamy, że Bóg przestał nas kochać, że Bóg nas kara, że Bóg się nad nami szczególnie znęca, że inni tak dobrze mają, a my to tak jesteśmy wyszczególnieni do cierpienia. Coś jest nie tak. Gdzieś coś źle myślimy. Nie mamy tego biblijnego punktu widzenia, który, którzy mieli, który mieli apostołowie, którzy zupełnie inaczej postrzegali te rzeczy. I myślę, że dzisiejsze chrześcijaństwo jest przesiąknięte jakimś niebiblijnym myśleniem na ten temat. Ja sam to widzę w sobie. I zwiastując do Was, zwiastuję do siebie. I modlę się, że Bóg tak samo w was działał, działał w moim sercu, że przemienił nasze myślenie w tej kwestii moja i wasza postawa i tych wszystkich, którzy zechcą tego słuchać, zmieniała się w tej, w tej sferze. Jeśli prawdziwie wierzymy, że Jezus powróci w chwale, to dzień radości i wesela, jaki wtedy będzie. Jeśli tego oczekujemy, to i dzisiaj, cierpiąc z Nim i dla Niego, Możemy i będziemy się radować z naszej przynależności do Niego, która jest powodem naszego obecnego cierpienia. Ta droga z Chrystusem jest drogą radości. Tak jak słyszeliśmy, tak jak Słowo Boże mówi, jest bolesną drogą. Jest bolesną drogą, ale jest drogą, na której towarzyszy nam radość Pana, która jest naszą siłą jest naszym życiem. I wierzę, że Bóg wzywa nas do posłuszeństwa Jego woli w cierpieniu. To będzie nas kosztować. To musi nas kosztować. Ale obiecuj nam, że kiedy my poniesiemy te ofiary, Jego radość będzie wypełniać nasze serca. Ja myślę, że dzisiaj wielu chrześcijan próbuje wykrzesać tą radość jakimiś zewnętrznymi kastami, Muzyką, jakimiś... Myślimy, że coś zrobimy i będziemy się radować w Pana, a to jest zewnętrzne. W tym nie ma prawdziwej radości. To jest chwilowe, to szybko przechodzi. Muzyka gaśnie i taka ta radość razem z tą muzyką. Myślę, że ta prawdziwa radość Chrystusowa jest tylko wtedy, kiedy chodzimy w Chrystusie. Kiedy, ta powiedział, bierzemy na siebie nasz krzyż, zapieramy się sami siebie i wstępujemy w Jego ślady. Wtedy czeka nas ból i radość wierzę, że to jest droga Chrystusowa. Jeśli się mylę, przekonajcie mnie. Ale że zważam ten temat i mam nadzieję, że moje myślenie się zmienia. Mam nadzieję, że wasze myślenie będzie się zmieniać. Oto natchniony prorok Izajasz w imieniu Boga Najwyższego wydaje sąd na ludzi, którzy sądzą, że życie w tym świecie jest, jest, jest sensowne bez Boga. Mówi oto wszyscy oni są czszą łudą ich uczynki to marność ich bałwany to znikoma pustka Izajasza 41, 29 tak wygląda życie ludzi którzy sądzą że w tych przemijających przyjemnościach życia mogą znaleźć bezpieczeństwo i mogą znaleźć poczucie swojej wartości, bo mówi, oni wszyscy są czczą łudą. Oni sami, ich życie to czczał Ich uczynki to marność. Ich bałwany, te, te rzeczy, które czczą, te rzeczy, których oczekują ich szczęścia. To wszystko znikomość i pustka. Salomon, który wiecie, próbował znaleźć szczęście pod słońcu i próbował tego, i próbował tamtego i wszystkiego, co tylko można było i kobiet, i wina, i mądrości i czegokolwiek, i przedsięwzięć i budową i tak dalej co stwierdził na końcu tego wszystkiego marność nad marnościami łuda, gonitwa zawiatem wciąż człowiek nienasycony wciąż niezaspokojony to nie daje tego, co to obiecuje natomiast do tych, którzy szukają Boga z całej duszy i służą Mu w pokornej ufności, ponosząc bolesne ofiary, Bóg mówi przez Izajasza takie słowa. Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Izajasza 58:11. Najszczęśliwsi ludzie na świecie to ci, którzy doświadczają realności życia i śmierci Chrystusa, który jest naszą nadzieją chwałą. Chrystus wybrał cierpienie. Ono nie przydarzyło mu się. On wybrał tę drogę i również stworzył swój Kościół i powołał go, aby szedł tą samą drogą. Na koniec pozwólcie jeszcze, że przypomnę wam postawę Mojżesza. Pamiętacie Mojżesza? Wszyscy dobrze znają Mojżesza. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy świadectwo jego wiary. I tam czytamy, że przez wiarę Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać w przemijającej rozkoszy grzechu uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu w tamtym czasie to były największe skarby jakie można było mieć on jednak uznał hańbę Chrystusową hańbę bycia częścią Bożego ludu z którego miał przyjść Chrystus za większe bogactwo, niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Widzicie to? To jest ta postawa. To jest świadomy wybór tego, co cenniejsze, tego, co trwalsze, co swoją świetnością przyćmiewa wartość doczesnych, przemijających rozkoszy. Jeśli nie rozumiemy tego, że celem, że Bożym celem jest prawdziwa radość, prawdziwa obfitość naszego życia w pośród cierpień, w pośród ofiar, w pośród wyrzeczeń. Jeśli tego nie zrozumiemy, nigdy nie będziemy gotowi na te cierpienia. Nigdy nie będziemy gotowi, żeby to znieść. To nie ma sensu dla nas. Jeśli nie rozumiemy, że to jest Boży sposób, żeby w szczególny sposób nam siebie objawić, żeby w szczególny sposób nas obdarować czymś, czego gdzie indziej nie znajdziemy, przez to, że żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, upadłym i skażonym grzechem, Bóg sobie tak obmyślił, aby objawić się ludziom w szczególny sposób, właśnie w tych godzinach cierpienia i doświadczenia kiedy człowiek prawdziwie przestaje na czymkolwiek polegać jak tylko na Bogu kiedy te wszystkie inne podpory okazują się złudne i nieskuteczne i zostaje nam tylko Bóg to jest miejsce w którym Bóg faktycznie może nam się objawić i może w szczególny sposób działać w naszym życiu i można doprowadzić do tej świadomości że naszym zyskiem jest Bóg Bóg jest naszym zyskiem Bóg powinien być naszym zyskiem Bóg powinien być naszym dążeniem Jego powinniśmy kochać z całego serca z całej myśli ze wszystkich naszych sił On powinien być naszą najwyższą wartością i naszym zyskiem i myślisz, że osiągniesz to kiedy będziesz miał wszystko, czego dusza zapragnie kiedy będziesz sobie żył w tym świecie wygodnie i bezpiecznie czy w ten sposób poznasz Boga? Widzieliśmy, co się stało z Bożym Ludem, kiedy sobie zaczęli bezpiecznie żyć. Porzucili Boga, zapomnieli o Boga. I pamiętajcie, za każdym razem, kiedy się budzili, kiedy było źle, kiedy był ucisk, kiedy było cierpienie, wtedy zaczynali tęsknić za Bogiem, wtedy zaczynali szukać. Tacy jesteśmy, nie jesteśmy wcale od nich lepsi, nie jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy tacy sami. Możemy siebie oszukiwać, że jesteśmy lepsi, ale nie jesteśmy. Nasze serca z łatwością gonią za pustką tego świata. Łatwo dajemy się zwodzić i odwieść od miłości Chrystusowej. Łatwo zapominamy o Jego krzyżu, o Jego cierpieniu, o Jego męce za nas. I patrzymy na to, co możemy zyskać w tym świecie by Bóg przez swojego Ducha pomógł nam zobaczyć i pomógł prawdziwie w nas wykształtować, jeśli trzeba, przez cierpienia. To, że nasza radość może być tylko w Bogu. Jakikolwiek miałby być tego koszt w naszym życiu, to jest warto. Poznać tę radość. Doświadczać tej radości i żyć w prawdziwej radości, którą Bóg zamierzył dla człowieka, która jest tylko w nim. Żeby Bóg nim zabrał z naszych serc strach i obawę przed tym, co musimy stracić, żeby go zyskać. Bo byśmy dojrzeli do tego miejsca, gdzie jak Paweł powiemy, wszystko uzna za zaśmieć, żeby tylko jego zyskać, żeby stać się podobnym do niego. Módlmy się razem, proszę. Pochylmy nasze głowy. Panie, to bardzo dziękujemy, że pozwalasz nam zatrzymać się nad tym tematem, dogłębnie go rozważyć i zastanowić się i zbadać nasze serca. I to Słowo, Panie, jest jak zwierciadło, w którym możemy zobaczyć nasze prawdziwe oblicze. Zachowaj nas, Panie, przed oszukiwaniem samych siebie przed niedostrzeganiem naszej letniości usprawiedliwianiem się taką postawą w której słuchamy tych słów myśląc, że oby na nas to nie przyszło zachowaj nas Boże Niechaj Twe Słowo skruszy, Panie, te wszelkie fałszywe nauki w naszych myślach, w naszych sercach, które ten świat nam wciąż wpaja. Tą całą gonitwę za wiatrem. To poszukiwanie spełnienia i szczęścia w rzeczach, które są jak te dziurawe cysterny. Tak wiele obiecują. Tak nęcą nasze dusze, a potem okazuje się, że to nas żurze, że to popiół, że to plewa i pozostaje tylko gorycz i rozczarowanie, poczucie winy i bez, bez sensu zmarnowania naszych wysiłków, naszych starań, tych darów, którymi nas obdarzyłeś na, na te rzeczy puste, głupie. Panie, pomóż nam z radością wybierać życie poświęcenia dla innych. Życie poświęcenia dla Ewangelii. Życie, w którym nie będziemy szukać swego, ale prawdziwie zaprzemy się samych siebie. Prawdziwie zatracimy, stracimy nasze życie na tej ziemi, żeby je zyskać w Tobie. Abyś temu, Panie, prawdziwie objawiać się w nas. Abyś temu dotykać ludzi wokół nas, aby nasze życie było jasnym światłem, w którym ludzie widzą, żeśmy prawdziwie Twoi, że jesteśmy ludźmi, którzy niosą swój krzyż, zapierają się samych siebie, nie szukają bogactwa tego świata, ale bogactwa w niebie, że tam jest nasz skarb, tam jest nasza Ojczyzna, tam jest nasze życie, tam jest nasza nadzieja. Prosimy, panie, prosimy, działaj w naszych sercach i oczyszczaj je z miłości tego świata i daj nam to gorące pragnienie Ciebie, tą gorliwość, to pragnienie, jakie widzimy w Twoich świętych apostołach, by za Tobą iść, gdziekolwiek ich poślasz, gdziekolwiek ich poprowadzisz, nie bacząc na koszta, nie bacząc na ofiary, ale patrząc, by poznać Ciebie, by doznać Ciebie, by więcej i więcej z Tobą przeżyć, by Tobie, Panie, wiernie służyć. Prosimy, przemienij nasze serca, aby były podobne do takich serc. Prosimy, wykonuj w nas Twoją łaskawą pracę, abyśmy nie zginęli wraz z tym światem, podobni do tego świata. Z naszą lampą pod korcem, obyśmy nie byli jak zwietrzała sól która do niczego się nadaje tylko żeby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana zachowaj nas, ratuj nas, prosimy tchnij w nas nowe życie, prosimy jeśli dusze niektórych z nas są jak ta dolina tych wyschłych kości niech Twój Duch ożywi nas, Panie na nowo tchnie w nas gorliwość poznawania Ciebie i służenia Tobie, prosimy Prosimy o Twą łaskawą pracę w naszych sercach. Prosimy o Twą łaskawą przemianę. Prosimy.